Dzień Gracias. I sure. don't Так вы Добро Dzięki ustawom z 2009 roku, numer 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami, uchwala się to następuje. Tak jak wiem, poddam o się 1. Yy, zostało zdanie z budowania budżetu miasta Kowa w latach 2011 rok, 2. Sprawozdania finansowego za rok 2011 roku, 3. Opinia wybranej izby o kartę koronawirusa z dnia 16 kwietnia 2012 roku ostatnie gminy 2011 roku w dzień stanowiska Komisji Rady Rady Miejskiej w Kowalach. Rada Miejska w Kowalach Kowarach odbiera z obronnym mniejszości miasta miasta z powodu budżetu miasta Kowary za 2011 rok. Paragraf 2 uchwała podniesiczy z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem traktującej uchwały? Proszę o podniesienie. Thank you 4 813 13 miliona złotych, dowody bieżące 27 340 tysięcy i 53 grosze. 3. Szczedłowy powiat dochodów układnie w uchwały paragrafu 2, gdzie zwiększa się wydatki do miasta robotych 220 złotych. Punkt 2, plan wydatków po zmianie wynosi 32 563 219 złotych i 53 w tym jest wydatki majątkowe 5 846 000 wydatki bieżące 717 215 złotych proszę. 3. szczegółowy podział wydatków w układzie działu, działu, działu i rozdziału w i paragrafie klasyfikacji budżetowej. bardzo wyzywającym budżetem. Mnóstwo zadań realizowanych na terenie naszego, na terenie naszego miasta, podlegającego na głównie komunikacji na terenie, na terenie naszego miasta. Rok też, roku dla mnie też rokiem ponieważ w tym roku e, kierowano, kierowano finansami dwie panie skarbniczki, bardzo serdecznie tutaj pani Skarbnik.